Niedziela 29 marca w programie Trzecim Polskiego Radia Porana serwis. 19. wybiła Justyna Mączka. Zapraszam. Pobrano DNA z ciał prawie 80 ofiar... Katastrofy niemieckiego Orbansa, który rozbił się we wtorek, w wypadku zginęło 150 osób. Krakowskie Błonia, ale też brzegi koło Wieliczki to miejsca, w których w przyszłym roku mszę odprawi papież Franciszek. Lista reform, które planuje Grecja nie zadowala kredytodawców, a to może oznaczać, że Ateny nie dostaną tak potrzebne im pożyczki. Cały czas trwa bardzo trudna akcja zbierania szczątków ofiar wypadku samolotu niemieckich linii lotniczych German Wings, który rozbił się we francuskich Alpach. Jednocześnie eksperci pobierają z fragmentów ciał DNA to konieczne, żeby zidentyfikować ofiary. Prokuratura we Francji poinformowała dzisiaj, że pobrano już DNA z ciał 78 ofiar katastrofy Airbasa. Relacja naszego korespondenta Marka Brzeźnińskiego. Według prokuratora w Marsylii, któremu podległe jest dochodzenie w sprawie katastrofy, udało się zidentyfikować 78 odrębnych kodów genetycznych. Teraz rozpoczyna się proces ich porównywania z próbkami pobranymi od rodzin ofiar katastrofy. W dalszym ciągu na miejscu tragedii trwa operacja poszukiwania szczątków ludzkich i resztek rozbitej maszyny. Wciąż odbywa się to drogą powietrzną. Ratownicy spuszczani są na dno głębokiej doliny otoczonej stromymi, skalistymi ścianami ze śmigłowców na linach. Flotylla helikopterów wykonywała około 60 lotów dziennie. Jednocześnie Wcześniej prace zmierzające do odśnieżenia górskiej drogi wiodącej do doliny są na ukończeniu i już wkrótce będą tam mogły dotrzeć samochody terenowe. W wiosce oddalonej o kilka godzin marszu od doliny żandarmeria zainstalowała w ukrytym przed światem miejscu tymczasowe laboratorium, gdzie przeprowadzane są badania genetyczne. Prowadzący dochodzenie podkreślają, że uderzenie samolotu o skałę spowodowało, iż ciała są porozrywane na drobne strzępy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To już oficjalna, potwierdzona informacja. Msza święta odprawiana przez papieża Franciszka. Na zakończenie Światowej Dni Młodzieży odbędzie się w brzegach koło Wieliczki. Dlaczego tam tłumaczy biskup Damian Muskus. Dlatego, że jest to miejsce świetnie skomunikowane. Od wielu lat ten teren jest przygotowywany pod powstanie wielickiej strefy Aktywności Gospodarczej, a zatem nie trzeba wielu nakładów, by to miejsce wykorzystać w przyszłym roku. Pole Miłosierdzia w Brzegach jest pięciokrotnie większe od krakowskich błoń, a organizatorzy liczą, że na spotkanie z papieżem przyjadą ponad dwa miliony młodych ludzi. Pozostałe uroczystości, czyli msza na otwarcie, powitanie Ojca Świętego i Piątkowa droga Krzyżowa odbędą się w centrum Krakowa na Błoniach. Wszyscy się zmieszczą zapewnia dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, ksiądz Grzegorz Suchodolski. Szacujemy liczby na podstawie minionych wcześniejszych edycji Światowych Dni Młodzieży. Zwykle w dniu otwarcia to jest rzesza około 500-700 tysięcy w tym przedziale się mieści. Na drogę krzyżową już jest zdecydowanie większe w piątek zgromadzenie nawet sięgające miliona, ale doskonale wiemy, że Błonia taką liczbę bez noclegu oczywiście pomieszczą. A w razie potrzeby aby władze Krakowa udostępnią pielgrzymom, także przyległy do Błoń Park. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczną się 26 lipca przyszłego roku. Potrwają sześć dni. Papież Franciszek przyleci do Polski 28 lipca. Kredytodawcy uznali, że najnowsza lista reform przedstawiona przez Grecję jest niejasna i niewiarygodna. Ateny obiecały niewielką nadwyżkę budżetową w tym roku i mają nadzieję, że pozwoli to odblokować tak bardzo potrzebną im pożyczkę. Niemiecka agencja DPA pisze jednak, że wśród reform nie ma mowy o cięciu płac czy emerytur. Grecja, która została uratowana przed bankructwem przez pożyczki od państw strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w ostatnich tygodniach znów stanęła na skraju zapaści finansowej. Pod koniec lutego atony wystąpiły o przedłużenie programu pomocowego, ale prace, które miałby umożliwić wypłatę funduszy Grekom opóźniały się. Eurogrupa i Europejski Bank Centralny postawiły tymczasem sprawę jasną. Warunkiem wypłacenia ponad 7 miliardów euro jest wdrożenie gruntownych i skutecznych reform gospodarczych. Dyskoteki na kółkach. W Rzymie dość popularna forma rozrywki. Do czasu zniknęły z ulic w ciągu jednej nocy, bo drogówka ustaliła, że kursowały po wiecznym mieście nielegalnie i kazała im zjechać do garaże. Rzymscy kierowcy uważali dyskoteki na kółkach za zwykłe zawali drogi. W dwóch przypadkach na trzy były to piętrowe londyńskie autobusy rzeczywiście dużych rozmiarów. Ale byli i tacy, którzy z zazdrością patrzyli na roztańczoną młodzież za przyćmionymi szybami. W momencie, gdy zainteresowała się nimi policja, żarty się skończyły. Stwierdzono, że ich właściciele zarejestrowali swoją oryginalną działalność nie jako przedsiębiorstwo, lecz klub kultury, który płaci symboliczne podatki. Nie mieli oni też licencji na sprzedaż alkoholu, a podający go Barmani pracowali na czarno. Za wszystkie te wykroczenia wypisano mandaty na sumę 29 tysięcy euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I została nam jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Trójce jak zawsze o 20.00. Poniedziałek będzie pochmurny, wszędzie przelotne opady deszczu, a miejscami nawet grad, Do tego silny wiatr w regionach zachodnich i na południu Polski. Najzimniej będzie w Jeleniej Górze, bo tam 5 stopni. W Toruniu i Zakopanem 6, w Gdańsku, Poznaniu, stoku 7, w Warszawie i Katowicach 10, w Rzeszowie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Wódnej. Żegnamy reklamy Trójka, program trzeci Polskiego Radia Dom zbudowany w starej portugalskiej dzielnicy Nie był podobny do owych obliczonych na spekulacje edificjów Które powstawały teraz jak grzyby po deszczu Było to obszerne, niskie i względnie chłodne domostwo Z dużymi pokojami na dole, z obszernym patio Gdzie w wielkich donicach rosły paprocie i filodendrony I z mnóstwem pokoi na górze Wchodziło się tam z galeryjki położonej nad patio i miało się stamtąd widok na morze i na skałki nad morzem, na część miasta, raczej przedmieścia i na ową linię gór, tak charakterystyczną dla Rio de Janeiro, przypominającą zarys kobiecego ciała swoją miękkością. Za mieszkalnymi pokojami był korytarz, a potem obszerna kuchnia, kredensy, mieszkania służbowe, spiżarnie. Duży pusty pokój nadawał się doskonale na pomieszczenie dla małp, Urządzenia chłodnicze były nowoczesne, spora kuchnia Całość podobała się pani Bohdanowiczowej ogromnie magazyn bardzo kulturalny. Państwa zabud przeżyją Państwo w tej chwili, ponieważ powiem tak, że pan Marcin Hycnar nie będzie czytał tego opowiadania w trójce. Hmm. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Spotkaliśmy się z okazji pańskiego reżyserskiego debiutu w Teatrze Narodowym w Warszawie. Każde słowo tutaj waży. No właśnie, staram się to udźwignąć jakoś. Faktycznie tak się zdarzyło, że po kilku reżyserskich przygodach dyrektor mojej macierzystej placówki postanowił zaproponować mi współpracę. Bardzo się cieszę, że tak życzliwie podszedł do mojej propozycji, jaką było właśnie opowiadanie brazylijskie Iwaszkiewicza. Marcin Hytzner, krótka notka biograficzna. Od 2006 roku związany etatowo z teatrem tak. narodowym, od 2011 roku talent trójki ha. kategorii teatr. Gratulujemy. Mm, bardzo dziękuję wciąż. Przy okazji to pana jeszcze bardziej podniesie na duchu, o ile pan nie jest jakoś już szczególnie podniesiony, mianowicie tylko dwóch panów otrzymało od nas tę nagrodę. Tym bardziej czuję się wyróżniony. Mamy poczucie, że jednak kobiety przejmują władzę w teatrze na wszelkich możliwych poziomach. No postaram się dbać o parytet w tej kwestii. Proszę, jak znut opowiada pan. <laughs> Zadebiutował pan również w roli reżysera w Teatrze Polskiego Radia, gdzie wcześniej pan wielokrotnie grywał, gdzie nawet otrzymywał pan nagrodę, na pewno za rolę Hamleta w reżyserii Waldemara Modestowicza. Myślimy oczywiście o festiwalu Dwa Teatry i jednej z nagród, którą można na tym festiwalu otrzymać. No i teraz tak skradamy się do tematu pańska reżyseria w Teatrze Narodowym. Ale może przypomnijmy jeszcze, jak to się toczyło. Najpierw ukończył pan Akademię Teatralną? No tak, faktycznie tak się zdarzyło, że po maturze miałem to szczęście, że dostałem się za pierwszym razem na Wydział Aktorski Warszawskiej Akademii teatralnej, bo to sobie w liceum postanowiłem, że mimo, że się parałem różnymi zajęciami, troszkę pisałem swoich rzeczy, reżyserowałem je w takim amatorskim teatrze, z którego się wywodzę i grałem w tych sztuczkach, to w momencie zdawania na studia podjąłem decyzję, że biorę odpowiedzialność tylko za swoje poletko, a niech kto inny się martwi i ogarnia całość. I tak się szczęśliwie zdarzyło, że ponieważ jednym z moich pedagogów był dyrektor Jan Englert, to dwójkę moich kolegów, jak i mnie, zaprosił do stałej współpracy z Narodową Sceną. No i tak sobie tam jestem od tego czasu, ale po kilku sezonach jakoś zatęskniłem za wzięciem odpowiedzialności za całość i za opowiadaniem swoich historii, tekstów, tematów i form, które by mnie pasjonowały. I ukończył pan ryseriusz? Jestem na jak najlepszej drodze. Piąty rok to no, przede mną wciąż to weszące mnie sformułowanie praca magisterska. A na czym polega praca magisterska? Być może wszyscy to wiedzą, na wszelki wypadek praca magisterska na tym wydziale? Cóż, no po pierwsze trzeba zrealizować spektakl dyplomowy, ale powiedzmy, że to nie jest kłopotem i to mam już za sobą, natomiast no, dużo większą sprawą jest napisanie pracy badawczej, aby otrzymać tytuł magistra sztuki teatralnej i ta właśnie praca badawcza wciąż przede mną. A temat wybrany? Owszem, wybrany, aczkolwiek yy, na kolejnych etapach życia on ewoluuje i <śmiech> zdaje się, że jest kolejny zakręt, na którym on ulegnie zmianie. A tytuł dyplomowego spektaklu? Ja realizowałem wraz ze studi studentami czwartego roku Wydziału Aktorskiego to Blue, według sztuki The Blue Room Davida Herra Był to taki pomysł, no może nieprecedensowy, ale jednak rzadko spotykany w warszawskiej szkole, że oto student Wydziału Reżyserii pracuje ze swoimi kolegami z Wydziału Aktorskiego. Bardzo sobie ceniłem ten pomysł i tę współpracę. To wracając do tego, co zaczynało to wydanie magazynu, czyli do fragmentu, który pan hmm. był łaskaw przeczytać. Pięknie, jak zwykle. Zawód numer dwa polega na tym, że nie była to w żadnym stopniu propozycja niestety dla naszych, jak to się mówi, deweloperów, hmm. aczkolwiek może kiedyś no właśnie, ten fragment to był niewielki cytat z opowiadania brazylijskiego Jarosława Iwaszkiewicza. 61 lat temu ukazał się tom Jarosława Iwaszkiewicza, w którym właśnie opowiadanie brazylijskie znalazło się. To mm. były opowieści zasu... zasłyszane. Jestem Jest przygotowana. No, jakiś research nastąpił przed pracą. Faktycznie to opowiadanie, jak pani powiedziała, ukazało się dosyć dawno, ale mimo wszystko należy do grupy rzadko czytanych i mało znanych opowiadania autora, nawet wśród ludzi, którzy, powiedzmy, że są za pan brat z jego twórczością, nie jest to pozycja obowiązkowa i jakoś szalenie popularna. To też był jeden z powodów, dla których postanowiłem przybliżyć tę nieznaną część twórczości widzom. A to wdzięczny materiał, mówię o literaturze, która wyszła spod pióra Jarosława hmm. Iwaszkiewicza. Wydaje mi się, że szalenie wdzięczny i jakoś chyba niewykorzystany. Takie mam przeświadczenie. Być może z powodu, że autor sam był sobie postacią dość kontrowersyjną i różnie dzisiaj się o nim mówi z perspektywy czasu, to jednak to, co Pozuś zostawił, szczególnie opowiadania, forma, którą doprowadził do perfekcji i właściwie sięgnąć ręką i na chwilę trafił przeczytać dowolne ręcze, że nie będzie się zawiedzionym. A to konkretne opowiadanie brazylijskie, w tym w zbiorze jego twórczości, też jakieś takie szczególne miejsce zajmuje, mam wrażenie. Ta Brazylia, szalenie egzotyczny klimat ze swoją niepowtarzalną fauną, florą. To opowiadanie jest efektem jego podróży dwukrotnych do Ameryki Południowej i nawet staje się, że niektórzy bohaterowie są inspirowani mocno rzeczywistymi osobami, które spotkał Iwaszkiewicz w Rio de Janeiro. I zasłyszał. I zasłyszał ich historię, ich pragnienia, marzenia i postanowił je jakoś wrzucić do tego opowiadania. I dla mnie ciekawe było to, kiedy pierwszy raz kilka lat temu przeczytałem to opowiadanie. Że to jest tak szalenie czechowowska historia. Przez bardzo konkretne wątki fabularne, postaci bohaterów, takie figury dramatyczne. I to było moje pierwsze skojarzenie i kiedy potem zacząłem jakoś tak głębiej drążyć temat opowiadania brazylijskiego i, i czytałem dzienniki Iwaszkiewicza, uderzające było dla mnie, że w pewnym miejscu autor sam przyznaje, że pisze na Sycylii właśnie będąc opowiadaniem brazylijskie i wychodzi mu z tego taki bardziej Czechow. Notabene czytałem dzienniki Iwaszkiewicza będąc na Sycylii, więc a, a. kosmos, tak, absolutnie. Kosmos, fenomen <głos> również. Przepraszam, no bo może za bardzo szyfrujemy pan Marcin Hytnar. Zaistniał w naszej świadomości, na naszych oczach w Teatrze Narodowym właśnie w roli... Fuksa w Kosmosie Gąbrowicza, w reżyserii profesora Jarzego Jarockiego. Klimat tropikalny? Tak, jak najbardziej. Tak się w ogóle umawiałem z aktorami już na pierwszej próbie, że o to robimy Czechowa w Brazylii. No właśnie. Znaczy, takie mam wrażenie, że gdyby Czechow w 1949 roku był w Rio de Janeiro, to by napisał właśnie tak: opowieść, tylko ona byłaby po prostu dramatem prawdopodobnie, nie opowiadaniem. Więc faktycznie mam takie przeświadczenie, że pod inną szerokością geograficzną ta historia by się nie zdarzyła, albo musiały być opowiedziane zupełnie inaczej. Właśnie ten klimat, to gorąco, duchota. Bzik tropikalny. Bzik tropikalny tak, daje o sobie znać i sytuacja, w której nawet deszcz nie daje ukojenia. Te okoliczności sprawiają, że w bohaterach ich ukryte pragnienia znajdują światło dzienne, wychodzą na jaw i szukają ujścia. Staramy się stworzyć taką namiastkę w Brazylii, w centrum Warszawy. To 49. rok, więc raczej staramy się dbać o to, żeby w kostiumie i w dialogach to był właśnie tamten czas odwzorowany. Ale to nie znaczy, że jest to jakaś ramotka i historia z zamieszłej przeszłości. Myślę, że tak jak wspomnianego już Czechowa, że te międzyludzkie relacje i niespełnienie tych bohaterów, ich brak odwagi na to, żeby zacząć żyć życiem, jakie by się chciało prowadzić, no to bez względu na to, jakim językiem mówimy, z którego czasu i w co się ubieramy, jest aktualne. Ale no, tak patrzę na pewno i przypominam sobie, jak pan kroć okrążał tę niewielką scenę przywierzbowej zarówno w roli Fuksa, jak i może trochę innym rodzajem kroku, bo to był krok tanga. Więc jak pan przemierzał tę scenę, jak pan ją od środka oglądał i jak my oglądaliśmy pana na tej scenie i teraz pan zasiada w fotelu reżysera i patrzy na tę samą scenę, patrzy pan na kolegów ze swojego Aha. teatru więc mhm. ja widzę teraz pana w fotelu reżyserskim, wyobrażam sobie, podczas gdy zapamiętałam zupełnie inne kadry. No jasne. Reżyseria tak się wzięła trochę z chęci poszerzenia pola walki, trochę, żeby się nie znudzić sobą i nie tylko odcinać kupony od tego, co się już zrobiło, ale też nie ukrywam, że to daje jakąś taką niesamowitą wolność i frajdę i że można ćwiczyć swoją wyobraźnię w sposób no, niemalże nieograniczony. I stąd pomysł na to, a fakt, że akurat tym razem zapraszam państwa na scenę przy Wierzbowej Teatru Narodowego, no ma dla mnie taką wartość sentymentalną, emocjonalną, że właśnie w tym miejscu, gdzie do tej pory miałem okazję się z państwem spotykać i starałem się raczyć ich ciekawymi i niebłahymi historiami, że teraz mogę powiedzieć swoje opowiadanie. Opowiadanie brazylijskie. Oczywiście mówimy według Jarosława Iwaszkiewicza, prawda? No jest to adaptacja. No, tak. Rzecz jasna, jak to w przypadku opowiadań bywa, trzeba było zrezygnować z części narracji, część zamienić na dialogi, żeby to, co autor zapisuje między dialogami, jakoś stało się udziałem widza. Co nieco autorowi dopisałem, Aha. bo tak to się dzieje, kiedy na papierze można napisać, a potem rozmawiali o Polsce. No i teraz mhm. bądź tu mądry instynizatorze I, i pokaż, że rozmawiają o Polsce. No więc coś tam trzeba było niezbyt inwazyjnie dopisać, ale starałem się, żeby to było w charakterze, również do takiej językowej jakiejś konsekwencji z resztą tej struktury. No i wyszedł taki dosyć, mimo wszystko mam wrażenie sceniczny materiał, znaczy scenariusz, który za sprawą też właściwie jedności miejsca akcji, bo to jest dom położony na plaży w starej dzielnicy, portugalskiej dzielnicy Rio de Janeiro i na pobliskiej plaży. Kilka scen się dzieje, więc właściwie daje to taką jednorodność, no, w teatrze pożądaną. Choć przyznam, że fakt że to jest opowiadanie, no, sprawia też wiele kłopotów, ponieważ jest to taka typowo dramaturgicznie skonstruowana opowieść. Aczkolwiek o jest, są no, dialogi. Naturalnie tak, ale mówię o, o fabularnym przebiegu napięć, to znaczy, że to jest jakiś pierwszy punkt zwrotny, drugi punkt e, zwrotny punkt kulminacyjny i rozwiązanie akcji. Więc tu nie było to przynajmniej aż tak e, intensywne u autora, bo opowiadanie się troszkę innymi prawami rządzi. Więc moja praca polegała też na tym, żeby to troszkę zagęścić, odrzucić to, co w lekturze działa, a w teatrze nie byłoby hmm. nośnym. No i tak naprawdę kilka lat chodziłem sobie z tym opowiadaniem i co jakiś czas do niego wracałem. Ta adaptacja się zmieniała. W tym momencie stwierdziłem, że właściwie jedna trzecia z końca opowiadania nie jest niezbędna do opowiadania w teatrze, bo jest tylko powiedzeniem, co kto tam robił dalej, komu się to przytrafiło, ale nie ma takiego nośnika mm -hmm. energetycznego, którego mm -hmm. scena jednak wymaga. To proszę przedstawić głównych bohaterów. 15 osób, moi wspaniali koledzy z Teatru Narodowego w rolach, Hmm, Szalenie różnych, bo trzeba też powiedzieć, że poza tym, że rzeczy się dzieje w Brazylii, to jest to takie spotkanie różnych kultur, a nawet ras ponieważ w naszym spektaklu i Murzynka w tej roli Ania Łas, i Indianka, Joasia Gryga i malarz Holender z żoną Oskar Hamerski, Edyta Olszówka i Anglik, właściciel domu, który podnajmują polscy Polsce emigranci w roli angielskiego przedsiębiorcy Jerzy Radziwiłłowicz, jego żona Kinga Igner no i wreszcie nasi polscy bohaterowie, czyli małżeństwo Bogdanowiczów, pani Klara w tej roli, Ola Justa, dawno nie widziana na scenie mm. Teatru Narodowego, Tomek Sapryk jako jej małżeństwo Mąż Henryk, no i całkiem świeże nabytki Teatru Narodowego, młodsze pokolenie Milena Suszyńska, Karol Dziuba, Paulina Korthals, Paulina Szostak, Kamil Mrożek w rolach bądź to córek wspomnianych emigrantów, bądź polskich marynarzy, którzy przypływają do Rio. U autora rzecz ciekawa jest też cała menażeria ze świata fauny właśnie, to znaczy dwie małpy, dwie papugi, kot i pies. Tak sobie życzy autor. No po długich negocjacjach z dyrekcją Teatru Narodowego ograniczyliśmy się do psa i papugi, no ale myślę, że one też swoje dodadzą całej opowieści. Bzik tropikalny, ale w wersji południowo-amerykańskiej, nie azjatyckiej, bo to oczywiście aluzja do utworu Witkacego. Jarosław Iwaszkiewicz pisał takie opowiadania, że one inspirowały twórców teatru, ale na wszystko filmu. Andrzej Wajda. Tak, to jest tak, taka główna oczywiście. postać tutaj kojarzona mm. z opowiadaniami przeniesionymi. No tak, Brzezina Panny z Wilka. No właśnie, no, chociażby. Oczywiście. Teatr i film sięgnęły po Matkę Joannę od Aniołów. To też opowiadanie. Wydawałoby się, że może dramat. No nie. Właśnie nie. Napisał kilka tomów tych opowiadań i rzeczywiście, mimo, że kojarzymy go, może jest jednak ze sławą i chwałą, mm -hmm. czy z tym okresem z dwudziestolecia międzywojennego poetyckim, ale był mistrzem opowiadania. To już pan powiedział. Ja myślę, że jest też wciąż autorem takim niewykorzystanym przez twórców. To znaczy te filmy, o których wspominamy, to no może jeszcze w ostatnim czasie Kochankowie z Marony. No tak. Filmem, który się pojawił i którym miał coś wspólnego z osobą Jarosława Iwaszkiewicza, ale właściwie mam wrażenie, że filmowcy szczególnie mogliby znacznie więcej czerpać, bo tam są niesamowite historie, a film daje tę niespotykaną możliwość do opowiadania obrazem, który u Iwaszkiewicza jest bardzo ważny i ten klimat i nastrój, który teraz my z kolegami staramy się siłą między dialogami jakoś utkać na małej scence przywierzbowej, jednak mam wrażenie, że można pięknie oddać właśnie posługując się środkami filmowymi no a w teatrze też się zdarzy. Ostatnio chyba pani profesor Maja Komorowska realizowała dyplom Panny z Wilka w Warszawskiej Szkole Teatralnej. Jeżeli się ma na przykład taką operatorkę światła jak... Tak, Żaklin światła, światła, Agnieszka Zawadowska, scenografia, Michał Lamża, muzyka, Liwia Bargieł, ruch sceniczny. To daje duży komfort, jeśli się ma takich współpracowników jak oni. O tataraku zapomnieliśmy. A, tak, tak. Jeżeli ma się taki zespół współpracowników, no to można pięknie zadebiutować na scenie narodowej. W 250. rocznicę Teatru. Teatru Publicznego w Polsce. Będzie niespodzianka, bo idziemy za ciosem. Powracam do Teatru Polskiego Radia. Zadebiutował pan w roli reżysera trójkowego słuchowiska na pewno, a może w ogóle w Teatrze Polskiego Radia. Tak, owszem, tak, to była Piwnica, Sylwii Hutnik. Pisana tak, miałem wrażenie, bardzo z myślą o radiu. Ta forma słuchowiska jakoś naturalnie pasowała do tej konstrukcji zaproponowanej przez autorkę. Otóż niespodzianka polega na tym, że w rok po premierze Piwnicy Będziemy mieli, mam nadzieję, przyjemność zaprezentować Państwu bardzo szczególne i to jubileuszowe słuchowisko w Pana reżyserii. Na razie roboczo przyjął Pana zaproszenie. Dowiedziałem się o tym przed momentem i stan euforii, w który popadłem, trwa. Bardzo się cieszę. Teatr Polskiego Radia jest mi bliski. Spędziłem tam wiele, wiele godzin i zawsze chętnie wracam. A stojąc z drugiej strony szybki, doświadczam też nowych wzruszeń, nowych wrażeń, więc szalnie jestem wdzięczny za ponowienie propozycji. To my bardzo cieszymy się, zobaczymy spektakl w terminie możliwym, najbliższym. Opowiadanie brazylijskie według Iwaszkiewicza. Pan Marcin Hycnar był naszym pierwszym dzisiaj gościem. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Magazyn Bardzo Kulturalny. Talenty Trójki 2015. Gorąco zachęcam, Marcin Hycnar, laureat jednej z poprzednich edycji. Za nami, proszę Państwa, także Międzynarodowy Dzień Teatru 54-27 marca. To jest ten dzień, kiedy teatr świętuje. Przypominam, bo mówiliśmy o tym w Trójce pod Księżycem z Wrocławia. Autorem tegorocznego orędzia na Dzień Teatru jest Krzysztof Warlikowski. Mistrzów dla teatru najłatwiej znaleźć z dala od teatru. To zwykle ci których nie zajmuje teatr jako machina do reprodukowania klisz i konwencji. To oni znajdują pulsujące źródła i żywe nurty rzek, które omijają na ogół teatralne sale i gromadzące się w nich codziennie niezmierzone zastępy ludzi porających się z naśladowaniem jakichś światów. A spotkanie z jego teatrem odbyło się w Instytucie Teatralnym właśnie w dniu Święta Teatru było to spotkanie, podczas którego w orędzie zostało odtworzone w wersji wideo, audio wideo na szczęście, a teatr reprezentował osobiście Andrzej Chyra. Krzysztof w swoim orędziu, myślę, że zawarł chyba najważniejsze rzeczy, które decydują o tym, w jaki sposób on funkcjonuje w teatrze, w jaki sobie wyobraża, że ten teatr powinien działać, co w nim powinno być i to, w jaki sposób on dzisiaj ten teatr uprawia, to znaczy, że w dużym stopniu sięga do do inspiracji dzieł, które nie wychodzą z samego teatru, do prozy, do różnych innych rzeczy po to, żeby wyjść troszeczkę poza pewne konwencje, rzeczy, które są stereotypowe, które naśladują właśnie to takie tworzenie własnego, indywidualnego świata, co jest bardzo trudne, dlatego że trudno w tym, co jest, stworzyć coś zupełnie nowego. Ale jego ambicją i myślę, że wielu twórców tak naprawdę też jest przekroczyć to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, wychodzić z tym w jakąś debatę. Niekoniecznie ta debata musi dotyczyć rzeczy bieżących. W ramach tych poszukiwań na tyle jesteśmy skromni czy odpowiedzialni, że szukając odpowiedzi na te najważniejsze pytania, a może czasem nie najważniejsze, w każdym razie trudne, bo teatr powinien wchodzić w te miejsca, w które zazwyczaj nikt nie wchodzi, bo są albo niewygodne, albo nie dość atrakcyjne ale za to są dla nas ważne, no więc jeżeli wchodzimy w te przestrzenie, często jakiegoś tabu i tak dalej, zadajemy jakieś pytania i czasami próbujemy tę odpowiedź dać, ale najczęściej gdzieś w jakiejś refleksji rozumiemy, że ta odpowiedź nie jest wystarczająca, że tak jak on mówi, że z tej głębi prawdy kończymy w tym, co niedocieczone. To jest również chyba to, co daje odbiorcom teatru pole do własnego namysłu. Chodzi o to, żeby nie zamykać, tylko otwierać i oczywiście teatr w jakiejś mierze, może być zabawny. Może być rozrywką Ale myślę, że szkoda by było tracić Tę literaturę, ten wysiłek Ten potencjał, który się znajduje w ludziach Tylko po to, żeby ich zabawiać Myślę, że ludzie chodzą do teatru Również po to, żeby usłyszeć i zobaczyć Historie, które są wiecznie ważne I odnajdują się w nich No a dzisiaj kończy się już PPA We Wrocławiu, skąd właśnie magazyn powrócił I przywiózł mini relację Na którą zapraszam magazyn bardzo kulturalny no właśnie I tak tukany tukają proszę państwa nie słyszeli państwo nigdy tukanów bardzo proszę oto one są Dzisiaj kończy się 36. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu i spróbuję Państwu zrelacjonować właśnie sam finał, to znaczy trzy ostatnie dni, a raczej wieczory. I ten czwartkowy zaczął się dla mnie pokazem spektaklu, spektaklu muzycznego w reżyserii pana Jerzego Bierunasa, wieloletniego przyjaciela, współtwórcy, współorganizatora spektakli muzycznych na przeglądzie piosenki aktorskiej. W tym roku premierowo zaprezentował pan spektakl pod tytułem Głuptaska. Co jest bardzo istotne, przybył pan do Wrocławia w towarzystwie pisarki rosyjskiej, która już była tutaj wcześniej podczas gali Nagrody Angelus, gdyż była do tej nagrody nominowana. Wtedy nagrodę otrzymał Peter Eszterhazy, no niemniej nominacja też stanowi rodzaj nagrody. To tyle wstępu, oddaję już głos panu Jerzemu Wielunasowi by oprowadził nas po swoim spektaklu, a później oddam głos pani... Zwietłanie Wesilienko, autorce Głuptaski. Ona została wydana w 2007 i od razu po przeczytaniu Głuptaski wiedziałem, że to jest tekst który mnie porusza, który zapadł mi w serce. Pani Swytłana Wasilienko była wtedy, przyleciała do Wrocławia i wtedy już zapytałem ją, czy miałbym możliwość przeniesienia jej powieści na scenę w Polsce. Swietłana zgodziła się, upłynęło parę lat, teraz mogłem wreszcie ten zamiar sfinalizować. Moment jest szczególny. Bo to chodzi, że wtedy, kilka lat temu, ja traktowałem tę powieść jako bardzo, bardzo wielotorową, wieloznaczną, wspaniałą, ale jednak opowieść też o wydarzeniach dotyczących kryzysu karaibskiego, konfliktu pomiędzy Związkiem Radzieckim a Ameryką, ale była to jak gdyby powieść wspomnienie, wspomnienie z dzieciństwa Swietłany, która wychowywana była w mieście Kapustyniar. To było miasto właśnie z wyrzutnią rakiet jądrowych i ona tam spędziła swoje dzieciństwo, tam jej ojciec pracował w takiej wyrzutni rakiet. I w książce opisywała swoje doświadczenia z tego miasta za drutami. Ona opisywała zbrojny konflikt, moment kryzysu, moment kiedy czekano na wybuch bomby, na wybuch wojny. Czyli początek lat 60 tak, to była jak gdyby taki apogeum zimnej wojny. A, czyli lęk przed wojną Prze atomową. I ona tego doznała bezpośrednio tam, bo jako pierwsze miejsca narażone na atak były właśnie miasta militarne miasta, gdzie produkowano broń jądrową no i miasta, gdzie były wyrzutnie Więc oni się spodziewali, że atak amerykański rozpocznie się właśnie między innymi ich miasta i niezwykle opisała te traumy swojego dzieciństwa i ten dzień, w którym ten atak został zapowiedziany. Tam Dzięki interwencjom politycznym prawda, i dzięki temu, że Związek Radziecki wycofał jednak rakiety z Kuby, Amerykanie odstąpili od planu ataku ale jej książka przynosi wstrząsający opis tego czekania. Kilka lat temu, kiedy przystępowałem do projektu spektaklu, to się wydawało fantastycznym zapisem historycznym. Czas ostatnich kilka lat tak zagęścił wydarzenia, i napięcie międzynarodowe Że ten wątek książki Jest jakby proroczy Nabrał całkiem świeżego aspektu Nabrał aktualności Takiej groźnej aktualności Ale tego nie wiedziałem Kiedy zaczynałem pracę Książka mnie poruszyła Bo jest fantastycznym dla mnie zapisem Niezawinionego cierpienia Przerażenia ludzi Którzy są postawieni wobec siły wyższej I po prostu są elementami gry która toczy się ponad ich głowami. I tutaj nawiązałabym do jednej z warstw pańskiej teatralnej opowieści, czyli tej warstwy filmowej, która pokazuje, jak dorośli, a również dzieci bawią się wojną za pomocą gier komputerowych. Grają tak, to... w wojnę. Tak, prawda, bo spektakl, który przygotowałem, nie jest to wierna adaptacja powieści Swietłany, ponieważ nie chciałem tylko wspominać wydarzeń sprzed no, wielu lat, sześćdziesiątych lat. Chciałem zderzyć ze współczesnością, z doświadczeniem moich studentów, przede wszystkim, z którymi rozmawiam i którzy pokazali mi grę komputerową grę dziejącą się w Czarnobylu. To jest gra rozrywkowa, ale jej miejscem są autentyczne scenerie czarnobylskie, dworzec Janow, fabryka Jupiter, miasto Prypeć i dla mnie to był szok, że ktoś za wielkie pieniądze produkuje w wielomilionowym nakładzie grę i ona się świetnie sprzedaje gdzie gra się w śmierć ale nie w kosmosie nie na Marsie tylko umiejscawia się taką rozgrywkę na cmentarzysku w dodatku cmentarzysku gdzie do dziś cierpią ludzie i gdzie ta tragedia ma wciąż swój żywy bardzo rezonans wie pan jak przeczytałem o wycieczkach, które są tam organizowane to jest w ogóle tendencja współczesnej kultury, z cierpienia, zrobić zabawę. Pomyślałem, żeby bez moralizatorstwa i dydaktyki pokazać po prostu różne światy, różne sposoby patrzenia na apokalipsę. Świeta opisała, jak to wyglądało w Miarze. Wziąłem fragmenty z zapisków świadków z Hiroszimy. Że widzieli wybuch bomby tam i o tym śpiewa Kinga Price w jednym ze swoich songów. Bo występują dwie panie, Kinga Price i Małgorzata Hajewska Krzysztofik. Ta konfrontacja jest opowiadana przez dwie aktorki, dwie postaci, które wcielają się w bohaterki postaci książki Zwietłany, ale też stają się w warstwie filmowej, tam gdzie operujemy. Teledyskami, do których Mateusz Pospieszalski napisał muzykę w estetyce techno. Techno i hip-hop, co nie jest typowe dla Mateusza tak. Pospieszalskiego, ale to bardzo rzeczywiście nowocześnie zabrzmiało no i adekwatnie do tego, co to film to pokazuje. Stylizacja. I tam nagle pokazuje się, jak to może wyglądać w. Wersji rozrywkowej, tym bardziej, że mnie też bardzo poruszyły wypowiedzi internautów, które czytałem. To są zachwyceni wycieczkami do Czarnobyla. I przytaczam w tym spektaklu, to jest taki szlagwort. Ostatniego songu tam śpiewanego Songu przebojowego Dzięki za wspomnień czar Pisała jedna z pań, która odwiedziła Czarnobyl Czar, co za goryt Mam komplet wrażeń Jakich nie dostarczą piramidy I pięciogwiazdkowe miejsce porna, gryząca ironia. To są te światy. Świat jej, poetki, pisarki, która mm, pisze o apokalipsie w sposób niezwykle przepojony metafizyką i zderzenie tego z wypowiedziami osób, które to się bawią, nie widząc tym, że robią z tego zabawę specjalnie niczego złego. Oczywiście to jest forma ucieczki. Wszyscy się tego boją, ale wolą ten temat od siebie jak najdalej prawda, odepchnąć. A jeśli to oswoić w taki sposób, że zamienimy to. W grę. Wydało mi się to ciekawym pomysłem na przedstawienie teatralne. Wspólnie Mateusz i jego zespół, chór, aktorki, literatura, świety i te teksty internetowe złożyły się w jakiś krótki spektakl, bo on trwa tylko godzinę pięć. Natomiast mam świadomość, że mocny. Rzeczy się ten spektakl Głup Taska, który był premierowo pokazany, a więc jest nadzieja, że kiedyś jeszcze go będzie można zobaczyć. Ten spektakl stanowił pewien rodzaj jednak takiego poważnego komentarza. Do naszej rzeczywistości. Tyle po polsku, a teraz spróbujemy zrozumieć to, co powie nam w kilku zdaniach pani Cwitłana. Możeś nam krótko a Typier, jaki jest kapustyniarz? Pytam, że. Typier, taki, że Gorod, taki był, to on, że nie taki sekretny, bo to może to może uznali, i go fotografił, wili sobie kartach, on słyszeli, to jest Gorod. Милитарный? Милитаристский, да, город, но теперь Россия меньше, чем СССР. Естественно, и город меньше, потому что он обслуживает военные отрасли. Капустный я Нет, он сейчас называется Знаменск. E, потому что рядом село с древним названием Капустин-Яр. И поэтому город вёска, переназвали. Капустин-Яр, который называется Капустин-Яр, то dzisiaj, вёска, А место mm -hmm. моё название. И mm -hmm. там ты, ты была, что-то два года, так? Мешкалась там, ты жила теперь. Ну, он развивается, как все города, модернизируется. Это там наш дом. Там мой дом, мой сад, в котором я родилась, жила и... Żyła moja mama, z ona umierła, no dom teraz mój. Ja tutaj przyjeżdżam, żyją tam moje dwie kuszki i sobaka. Dziękuję. <grywa> bardzo dziękujemy. Pan? Dziękuję bardzo Jerzy Bielunas i Svetlana Wasylienko, znakomita rosyjska pisarka. Dziękuję. Kontynuujemy naszą relację i drugi z zamykających TPA wieczorów, czyli piątkowy, czyli no, międzynarodowy wieczór teatru można powiedzieć. Tak, to już któryś raz jest taki zbieg okoliczności, że ten finał konkursu jest 27 marca. Bardzo to daje fajny kontekst finałowi, bo właśnie witamy na scenie to najświeższe pokolenie, które gdzieś tam startuje w świat teatru. Dzisiaj koncert finałowy, czyli tak naprawdę dwa spektakle, dwa koncerty, wielkie przemówienia w reżyserii Radka Rychcika. Ja jestem zachwycony tym przedstawieniem, bo bardzo się cieszę że Radek Rychcik jest takim reżyserem, który traktuje widownię poważnie, to znaczy mówi do ludzi inteligentnych, nie daje prostych tropów, daje przedstawienie wielowymiarowe, można sobie wiele tam dopowiedzieć warstw interpretacyjnych, bo nagle wielkie przemówienia stają się pożywką dla popkultury, dla estrady, stają się takim gadżetem, który możemy wykorzystywać w rozmaitych celach, gdzieś tam w tej aurze gali oskarowej nagle czytamy słowa niezwykle mocne, czasami dość proste i takie momentami nawet żenujące, jak dla mnie, nie wiem, przemówienie Arnolda Schwarzeneggera. Tak też zostało wyreżyserowane. Tak, tak. Do końca seria. Napisanie do tego muzyki też pokazuje, że muzyka może dać siłę tekstowi, że nagle przenosi go w trochę inny wymiar, no bo przecież ci mówcy, którzy mówili te przemówienia, mogą się równać z gwiazdami roka, gdzieś tam w swojej popularności i sile oddziaływania. Bardzo dużo tutaj można mnożyć interpretacji. Bardzo się cieszę, że to przedstawienie powstało. Stąd też grupa rokowa młodych chłopców tak, towarzyszyła natura... wszystkim wykonawczyniom. Mhm. Dodajmy, że przemówienia te wygłaszali pierwotnie, oryginalnie mężczyźni oczywiście. W związku z tym Radek Rychcik powierzył rolę mówców kobietom. Kobietom, które grają facetów, to znaczy mają tą męską siłę, no i tu znowu możemy się zastanawiać, czy to teraz nadszedł czas taki, że to kobiety w swoje ręce biorą te najważniejsze strategiczne mowy i to one mogą stać na piedestałach i wzywać do buntu. Może takie właśnie biorą czasy... wszystko kobiety. Może właśnie takie czasy nadchodzą, a mężczyźni im tylko akompaniują. No świetnie zaśpiewano od razu, może wejdźmy w słowo panu dyrektorowi, bo przecież mówi pan pan dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol po raz pierwszy od 8 lat, nie będąc zarazem dyrektorem PPA, którym w tym roku był Cezary Studniak, a więc pan dyrektor Konrad Imiela świetnie zaśpiewano i to w dużym procencie przez dziewczęta z Kapitolu. Oczywiście, no ja będąc szefem tego zespołu bardzo się cieszę, kiedy widzę na scenie w tak nomenalnej formie emoseu humwango śpiewającą przemówienie Jaruzelskiego z 13 to grudnia. Dodajmy dla państwa, którzy nigdy nie byli we Wrocławiu i nie wiedzą, Kim jest ta cudowna, ciemnoskóra dama? Tak, Emose Uhunwango, ciemnoskóra dama z Koszalina, absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Łodzi. Jest artystką Teatru Muzycznego Kapitol, gra w niemal każdej naszej premierze. No i jest jednym z takich naszych zjawisk. Helena Sujecka w niezwykle mocnych przemówieniach indiańskich. Z 2007 roku też można ją zobaczyć w wielu przedstawieniach na deskach kapitolu. Bardzo mocne te dziewczyny wszystkie były. Długo będę myślał jeszcze o tym przedstawieniu. My również. A teraz powiedzmy, że była również druga część, co już zaznaczył pan dyrektor na początku. Drugą częścią wieczoru był finał konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Miałem przyjemność zasiadać w jury. Ocenialiśmy każdego wykonawcę, który śpiewał dwie piosenki i poznaliśmy ich z dwóch różnych stron. Ja muszę powiedzieć, że ten koncert był świetny. Jeśli chodzi o poziom wykonania, jeden z najciekawszych w ostatnich latach. Natomiast... Dodajmy dziewięcioro, albo właściwie dziewięć podmiotów wykonawczych, bo no w tym tak, bo jeden zespół. Mieliśmy zespół miąższ i mieliśmy śpiewające kobiety i śpiewających mężczyzn, jak zwykle, jeśli o śpiewaniu mowa, mężczyzn w mniejszości, ponieważ było dwóch chłopaków. No ale jednak to jeden z nich wygrał. Ku mojej też wielkiej radości Maciek Musiałowski jest studentem drugiego roku Szkoły Teatralnej w Łodzi. Mimo to, że jest studentem drugiego roku, to ja zaproponowałem mu pojawienie się na scenie Kapitolu. Już od października będzie go można oglądać na tej scenie. Intuicja <śmiech> podpowiadała mi, że tak będzie. Tą rozmowę przeprowadziliśmy już jakiś czas temu. Maciek wystąpi w Trzech Muszkieterach, a mam nadzieję, że jeszcze w wielu kolejnych przedstawieniach tego teatru. Justyna Panfilewicz, nagrodzona Nagrodą ZAX-u, za wykonanie polskiej piosenki, to też bardzo charyzmatyczna osobowość. Nie tak wprost aktor, interpretująca te piosenki, ale... Obdarzona jakimś niezwykłym skupieniem I świetnym głosem Takim bardzo mocnym, drapieżnym głosem Śpiewała Karła i za tą piosenkę dostała Nagrodę, ale śpiewała też świetnie Tomaszów Juliana Tuwima Z muzyką Zygmunta Koniecznego No i dwie dziewczyny, którym Postanowiliśmy dać wyróżnienia Tutaj trochę wyjść poza regulamin To była Dominika Majewska, która Nas rozbroiła piosenką Absolutnie faszystowską Tylko po prostu potraktowała to Bardzo pastiszowo, no bo tak tego typu piosenki należy traktować. Ale poza wszystkim Dominika jest niesamowitą osobowością. To jest bardzo ciekawa artystka już. No i merys Polski, daliśmy jej wyróżnienie za to, że była taka kompletna, miała taki, o, taki kompletnie wymyślony świat. Znaczy od aranżacji piosenki osieckiej, kiedy mnie już nie będzie, przez kostium, przez wykonanie, to wszystko było bardzo spójne i... Pseudonim zresztą już. Polski, no i ten aranż szczególnie był świetny. Też tak poszła wbrew temu, że Wszyscy śpiewali z muzykami na żywo Ona sama zrobiła sobie aranż Świetnie zrobiony No zadowolony jestem z tej całej Drużynki naszej Blue skies It's over my head Give me another reason To get out of my bed Blue skies Shine on my face Give me another woman To take her place Blue skies over my head, yeah Give me another woman to take her place Oh, blue skies inside shot on my face Give me another woman to take her place Oh, ain't got no money up covered and no cigarettes Oto on, proszę Państwa, laureat, o którym mówiliśmy z Jurorem Konradem i Mielą, udaje spieszonego, bo podczas koncertu finałowego po prostu dał z siebie bardzo dużo i pokazał, że trema to nie jego kategoria. Studiuje Pan jeszcze w Łodzi, może Pan coś o tym opowiedzieć? Tak, studiuję na drugim roku w Szkole Filmowej z niesamowitymi ludźmi na roku. Bardzo serdecznie o nich mówię, myślę studia są cudowne niosą ze sobą coś tak pięknego i pełnego że, że brak mi słów historie są zabawne oczywiście każdy pyta pana czy widzi pan swoją przyszłość w filmie, w teatrze czy właśnie w kategorii muzyka to wszystko jest sprawa bardziej złożoną, nie ma jakby w mojej głowie wyboru między czymś a czymś a czymś, jest wszystko jakby w jednej kategorii tworzenia, tworzę i tu i tu i tu I jak na razie jakby i teatr i film, wszystko się sprawdza, no, super, fajnie. Film już zagrał pan w jakimś filmie? Na razie były to filmy dyplomowe i festiwalowe, jednak, no, na pulpicie już są jakieś większe prace, główna rola w filmie kinowym w 2016 roku, jeżeli dostaniemy pieniądze, więc jakbym chyba się teraz, chyba że sam dołożę z tej wygranej. Nie, nie, nie, nie. z wygranej to ma powstać Dom Wygnańcy, tak, tak, kupuję dom na wschodzie Polski o nazwie Wygnańcy, jest cudownie. Jest dobrze A płyta, właśnie, przeczytałam w materiałach festiwalowych, tak. że jest pan już blisko wydania płyty pierwszej swojej Blisko, tak Płyta ma powstać wraz z moim dyplomem, który planuję reżyserować i w nim grać, filmowym Który ma powstać za dwa lata, ponieważ to za dwa lata kończę szkołę Tam wtedy będzie jakby soundtrack, sam pisze i muzykę i, i słowa Film będzie się nazywał Łapacz Snów, jest pani pierwszą osobą medialną, o której mówię o filmie Łapacz Snów Dziękuję historia młodego chłopaka, który trafia do szkoły teatralnej. No, będzie, będzie bardzo fajne. Zapraszam. Muzyka będzie na pewno piękna. Mhm. Nagrywamy podczas bankietu po finale, czyli wieczór Międzynarodowego Dnia Teatru. Bardzo spodobało mi się to, że pan nawiązał do tego dnia, Dnia Teatru i do orędzia nie. i jak to się stało, bo to tak ekscentrycznie wyglądało, nikt nic nie mówi, a pan nagle... No tak myślę, tak uważam. Mniej więcej moje orędzie dotyczyło młodych ludzi. Chciałbym, żeby wysłuchiwali swojego głosu i szli za nim przez drogę życia, a nie dawali innym prowadzić się jak dzieci. No ładne, bardzo dziękuję. To jeszcze nawiążmy do piosenek, które pan zaśpiewał, bo przecież przez radio nie transmitowaliśmy koncertów konkursowych. To były dwie piosenki autorskie, pańskie i regulamin dopuszcza taką sytuację plus jedna klasyka aktorskiego śpiewania, czyli Tom Waits. Zaśpiewał pan w dodatku po angielsku. Proszę opowiedzieć, jak pan budował ten repertuar. Jezu, wszystkie historie są w moim przypadku jakieś dosyć dziwne, ponieważ jeżeli chodzi o piosenki i wybór ich, to było najpierw tak, że wybrałem dwie piosenki, które mojego autorstwa, mianowicie Ederlezzi w sensie słowa Aderlezi. Muzyka oczywiście powstała dawno, dawno temu gdzieś na Bałkanach. I mama moja, a jako trzecie wybrałem piosenkę Cyganeria. Jednak trzy dni przed finałem zostało mi powiedziane, że nie mam piosenki żadnej z Kanonu, więc sytuacja się zaostrzyła. Ja w trzy dni się wziąłem za piosenkę Toma Wait'a i powstało właśnie Blue Skies. No i udało się, gratuluję, ale do mamy, tak? Przepraszam, ja mylę ten tytuł, ponieważ on ogromnie mi przypomina. Przypomina mi i wzrusza przez to utwór zespołu Dżem i Ryśka Rydla do M. Och, naturalnie, I że I natychmiast ja... skojarzenie, aczkolwiek pozytywne skojarzenie, że jesteśmy gdzieś po tamtej stronie. To cudownie, że pani porównała moją piosenkę do piosenki Ryśka Ridla, ponieważ, no, co mogę powiedzieć, Rysiek Rydel. Polski wyśmienity artysta... Najwyższych lotów, mam no, ja go nazywam polskim Rome'em przez jakby miłość jego żony do niego, ale to jest taka moja mała, prywatna myśl o Ryśku, no to może się tak kojarzy, no, dotyczy mniej więcej tego samego, no i Rysiek, każdy młody mężczyzna w pewnym momencie jakby dochodzi do punktu, w którym musi sprostać dorastaniu po prostu i o tym jest też mamu moja. Bardzo piękny. Dziękuję bardzo. No, do przodu. Ostatnio jak spacerowałem nocą mniej więcej o północy po Łodzi, w której studiuję, na balkon wyszedł pewien starszy pan i krzyknął do mnie jesteś przyszłością narodu. Tak chciałbym powiedzieć każdemu młodemu słuchaczowi radia, każdemu młodemu Polakowi, i w ogóle człowiekowi na ziemi. Jesteśmy przyszłością tej planety i w nas drzemie siła. Słuchajmy siebie swojego głosu wewnętrznego i prowadźmy. Dawajmy więcej niż od nas oczekują. Piszmy własne Teksty, własne piosenki Twórzmy więcej niż od nas chcą Naddawajmy Żyjmy pełnią życia, ponieważ no, w życiu Najważniejsze jest życie, jak mi powiedziała babcia Marysia <śmiech> Dziękuję, do zobaczenia Na Trzech Muszkietera Już zobaczymy. wiemy, dziękuję Dziękuję bardzo Proszę bardzo, żeby pan zachował spokój, gdyż właśnie dobijamy do brzegu, czyli do końca 36. PPA. To znaczy, kiedy państwo nas słuchają, to trwa jeszcze powtórka koncertu galowego. Ostatnia powtórka, czyli czwarty pokaz. No a my jesteśmy po sobotnim, kiedy nagrywamy. My, czyli ja, Barbara Marcinik i Cezary Studniak, zaczynaliśmy miesiąc temu, zapowiadając. No tak, rzeczywiście dobijamy do brzegu, ale jednocześnie mam wrażenie, że wypłynęliśmy na szerokie morze. Będziemy na tym morzu poszukiwać zaginionych statków. Jeszcze długo mam wrażenie. Ja oczywiście życzę wielu, wielu lat na tym stanowisku, czyli dyrektora PPA. Przypominam, że Cezary Studniak debiutował w tym roku w tej roli, naturalnie. Już czasu wiele nie mamy, ale chciałabym poprosić Cię o takie spojrzenie na ten koncert galowy, który za nami. Jeżeli powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem, to niewiele będzie znaczyło. Możemy tylko powiedzieć, że od 23 dzisiaj z punktu słyszenia Państwa, czyli w niedzielę, będzie retransmisja tego koncertu, czyli właściwie nie musimy go za bardzo opowiadać, a nawet nie powinniśmy, żeby nie zabierać przyjemności telewizom. Ja tylko powiem może, że koncert reżyserowała Monika Strzębka i dla widzów, którzy kojarzą Monikę i jej, jej sztukę, i twórczość, ta gala może być wielkim zaskoczeniem. Koncert y, o, o tyle mnie zaskoczył, że w ogóle nie kojarzy mi się z Moniką strzębką. Że jest w bardzo takim właśnie retro stylu. Ja się w dobrym tego słowa znaczenia jak w 1972 roku na festiwalu w Brzegu. Bardzo mi ujął ten old school tego koncertu im bardziej było właśnie tak tak estradowo z premedytacją, tym bardziej groźnie. Groźnie, wiadomo, z powodu tematu tej gali i to, co rzeczywiście Maciej Nowak, który prowadził ten koncert wraz z synem Moniki Strzemki i Pałowa z Jeremim, to co wypowiada, słowo, które z piosenki, na piosenkę stawało się coraz groźniejsze i w sumie nieźle się bawiliśmy a z drugiej strony mrok nadciągał i rzeczywiście rozumiem teraz inspirację Moniki, tym wydarzeniem, kiedy żołnierze radzieccy wchodzili do Berlina a w filharmonii berlińskiej odpalono wszystkie światła mimo zakazu i grano Wagnera, a przed drzwiami do tej filharmonii stały beczki z cyankiem i ten rodzaj nonszalancji, blichtru całego smokingowego i tej elegancji połączonej z tym zagrożeniem jest rzeczywiście wstrząsający. Monika zagrała kontrastami niesamowitymi, bo z jednej strony wykonawcy Estradowi muzyki popularnej, z którą absolutnie Moniki nie możemy kojarzyć, z drugiej strony wielkie aktorki, które pamiętają tamten czas, to są Panie już dojrzałe bardzo, na czele z Panią Gołdą Tencer. Tak, i te zestawienia rzeczywiście były niezwykle silne, bo widzimy na przykład Michała Szpaka młodego człowieka, który śpiewa bardzo istotną piosenkę Godzina W i jest w stu procentach showmanem, jest z Michaelem Jacksonem. I to zestawienie też jest szczególnie I za chwilę właśnie pani Gauda która jest wiarygodna od początku do końca. Już tutaj nie ma złudzeń. Ona mogłaby nie, nawet nie zaśpiewać, szczerze mówiąc. Są fakty jej pokazania się, wyjścia. Już działał bardzo silnie. Oczywiście piosenka też piękna. Inny kontrast. Mowa o wojnie, a tak jak wspomniałeś, wszyscy bardzo elegancko ubrani. Smokingi, czerń dominująca, biel tylko w jednym punkcie, no poza białymi koszulami, paroma. Biały kostium Katarzyny Figury, która nie jest aktorką śpiewającą. Ja słyszałam panią Kasię po raz pierwszy w tej roli, więc po niej nie się. Spodziewamy się estradowego wykonania. Spodziewamy się dramaturgii, no, teatru, kawałka no tak, teatru. Jesteśmy właśnie. na przeglądzie piosenki aktorskiej, a nie na festiwalu w Opole. Rzeczywiście Kasia wyszła w białym kostiumie, sugerując ewidentnie postać Marlene Dietrich, która zaśpiewała tam, tam tą, tą pieśń. Zachodni soldaten sind. Zachodni jest geschehen, sagt, wo die Soldaten sind, übergreifen weht der Wind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? W ogóle to było fajne w tym koncepcie, że tam nie było pretensji do aktorstwa jakiegoś. Nie było żadnej potrzeby. Mnie absolutnie zszokował pan Benoit. To było niezwykłe. I faktycznie to, co powiedział Maciek Nowak, że chyba zapomnieliśmy o tym człowieku. On nie tylko że pięknie śpiewał, to było tak niezwykłe skupienie na temacie, że mi się chyba w ogóle Marge Benoit najbardziej podobał. Poruszył mnie do łez. Dzieci. Dzieci też wzruszały. I tu kolejny no, tak. kontrast. Tak, Temat tak. wojny. Do tego aranżacja orkiestrowa nie, nie. bardzo, bardzo pięknie zrobiona. Przede wszystkim z rozmachem. Chyba jednak w starym stylu, poza takimi momentami minimalistycznymi. Była to klasyczna orkiestra i to było przepiękne, że nawet te punkowe kawałki były zależowane na orkiestrę. Kolejny kontrast, znakomity zresztą. No jakby ten sznyt inspirowany wydarzeniami w Berlinie no był bardzo konsekwentny. Kontrasty tylko podkręcały atmosferę i wydaje mi się wydobywały na wierzch jeszcze bardziej absurd wojny po prostu, a wszystko było w stylu właśnie bardzo klasycznym. Dla mnie to jest ciekawa propozycja po prostu w tym kontekście. A jeszcze wrócę do Macieja Nowaka, to były dyrektor Instytutu Teatralnego, recenzent, krytyk teatralny, krytyk kultury, można powiedzieć, no, kojarzący się może publiczności szerszej z krytyką kulinariów. No tak, to prawda. Znaczy, ja w naturalny sposób kojarzę Macieja również z właśnie, ale przede wszystkim kojarzę go z teatru, bo myślę, już też znamy właściwie wiele lat od czasów Wybrzeża, kiedy on rozkręcił ten teatr dość intensywnie. Zawsze mówiliśmy, że to jest multiteatr. No, tam rzeczywiście na kilku scenach naraz wrzało, ze czasów Maćka Nowaka, także ja go kojarzę zdecydowanie bardziej z teatrem niż z kulinariami, chociaż on sam bardzo silnie deklaruje swoją pozycję teraz bliżej jednak jedzenia. Zobaczą Państwo, jeżeli będą Państwo oglądali w telewizji, w drugim 22. programie 22.50, dzisiaj z punktu słyszenia Państwa, czyli w niedzielę zobaczą Państwo kostium Macieja Nowaka, on zazwyczaj w tych barwach nie występuje. Proszę też zwrócić uwagę na bardzo malutką dziewczynkę, która przepięknym, czystym głosem zaśpiewa. No i zakończenie, którego nie będziemy zdradzali. Bardzo dziękuję Ci Cezary. Gratuluję. Jestem pod ogromnym też wrażeniem, powtórzę, to sformułowanie twojego dyrektorowania. Lubiłam poprzednich dyrektorów, ale piękny debiut. Dziękuję gratuluję. bardzo. No i do spotkania mam nadzieję za rok. Nie będzie wojny, prawda? Nie chcemy tego nie bardzo nie i za... nie mamy na to zgody, natomiast zagrożenie czujemy. No, ja czuję zagrożenie bardzo silnie. Stąd ten koncert pod tytułem, proszę Państwa, będzie... Wojna. Cezary Studniak, dziękuję bardzo. 36. już za nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zapraszam już teraz na czas przygotowań do świąt wielkanocnych, a więc kompletna zmiana tonacji, nastroju. Mam nadzieję spotkać się z Państwem już w Wigilii Wielkanocną o 22, czyli koniec Wielkiego Tygodnia. Później magazyn bardzo kulturalny, dwugodzinny, czyli od 18. Bardzo dużo teatru będzie. Chciałabym Państwa uprzedzić. To teraz naprawdę dziękuję Państwu i polecam koncert o godzinie 22.50 w drugim programie je Telewizji Polskiej, ale słuchają Państwo oczywiście trójki. A la mattina a penaltzata o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao La mattina appena alzata, i risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Il capo in piedi col suo bastone E noi curve a lavorar E noi curve a lavorar. Il capo in piedi col suo bastone O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao tormento, oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao mamma mia oh Navigator. Za minutę będzie godzina 20. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier. zapraszam do Radio Nawigatora. Województwo Dolnośląskie, droga krajowa numer 36 na odcinku Lubicz-Rawicz, miejscowość Ścinawa. Doszło tam do zachowania samochodu osobowego. Dwie osoby zostały ranne, a ruch w miejscu wypadku odbywa się bahadłowo. Utrudnienie może potrwać około dwóch godzin. A teraz województwo pomorskie i droga krajowa numer 6, odcinek Lemborg wejherowo i miejscowość Strzebielino-Morskie. Doszło do, do zderzenia dwóch samochodów osobowych, dwie osoby ranne i również tam wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Dobra informacja jest dla podróżujących w województwie pomorskim drogą krajową numer 20. Nie ma już utrudnień na odcinku Miastko Bytów w okolicach miejscowości Przemsin. 22. 5 i to nasz numer do Radio